To są informacje Polskiego Radia 24. Wzór empatii, dobry społecznik, posłowie wspominają tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę. Fala komentarzy po rezygnacji Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Będzie też przypomnienie dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Został tydzień na rozliczenie się z fiskusem. Minęła szósta, Rafał Boguta. Dzień dobry. Człowiek o otwartym sercu zaangażowany w pomoc ludziom i zwierzętom, tak, bez względu na barwy polityczne, zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewkę, wspominają sejmowi koledzy. Był wzorem empatii i dobroci, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski. Na pewno cała Polska straciła wyjątkowego człowieka o sercu otwartym. Człowieka, który dawał takie poczucie, że warto pomagać innym. Agnieszka Wojciechowska von Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że będzie wspominać zmarłego posła jako zaangażowanego społecznika. Dobry poseł, dobry społecznik i taka teraz dramatyczna okoliczność rodzinie i bliskim składa wyrazy szczerego współczucia. Dziś mają być znane szczegółowe przyczyny wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Do tragedii doszło wczoraj w Dąbrowie Górniczej. Jadący rowerem poseł został potrącony przez samochód osobowy. Kierujący tym pojazdem został zatrzymany. Sławomir Cęckiewicz złożył dymisję ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Historyk ma dalej jednak pracować w Kancelarii Prezydenta. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.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 Nordopeco, musi mieć dostęp do informacji niejawnych. Mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Człowiek na pewno nie na właściwym miejscu i odszedł. Dodała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Czyli stało się to, co powinno było się stać. Ja szczerze powiedziawszy ubolewam nad tym, bo jednak jest fachowcem. Odpowiadał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jednak w kręgach rządowych mówi się, że dymisja ta może być spowodowana tarciami w otoczeniu prezydenta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do tego tematu powrócimy na naszej antenie jeszcze w tej godzinie, a dodam, że pełniącym obowiązki szefa BBN został dotychczasowy zastępca szefa biura generał Andrzej Kowalski. Prezydent rozpoczął procedurę odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Karol Nawrocki przekazał dokument marszałkom Sejmu i Senatu do zaopiniowania. Na odtajnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI nie zdecydowało się trzech byłych prezydentów. Ujawnienie aneksu może być wykorzystane politycznie, uważa były szef WSI, generał Marek Dukaczewski. Jak podkreślał na naszej antenie, trudno będzie zweryfikować, czy nie manipulowano treścią oryginalnego dokumentu. Czy do tego raportu w trakcie pracy nad nim teraz, żeby go opublikować, nie dołożono czegoś, co może stanowić pożywkę dla obecnie toczonych sporów politycznych? Ponieważ oryginał dokumentu jest ściśle tajny, ale czy będzie istniała formuła, żeby zobaczyć, czy to, co pan prezydent Karol Nawrowski zamierza upublicznić, jest zgodne treściowo z tym, co otrzymał pan prezydent Lech Kaczyński i schował do sejfu? W ocenie współpracowników prezydenta Nawrockiego decyzja ta stanowi niezwykle istotny element domykania etapu porządkowania państwa po transformacji ustrojowej. Przedstawiciele rządu wskazują natomiast, że to działanie nieodpowiedzialne.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 Do tej pory podatnicy złożyli ponad 13 milionów deklaracji PIT. Większość z nich, prawie 7 milionów, złożono za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. To były informacje Polskiego Radia 24. Dziś sporo chmura, miejscami zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju może przelotnie popadać. Najwięcej słońca pojawi się na wybrzeżu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na Lubelszczyźnie, 13 nad morzem, do 14 na południu i 15 stopni w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni i zachodni. Klimat. Jakość powietrza o poranku jest na ogół dobra i bardzo dobra. Powietrzem umiarkowanej jakości oddychają tylko mieszkańcy Łodzi i Gdańska. 16% energii pochodzi w tej chwili ze źródeł odnawialnych. Od 9 do 17 zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. W zlewni Górnej Warty i Górnej Noteci utrzymuje się tymczasem susza hydrologiczna. Klimat.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 chciałem się podłączyć, bo te zasoby energii do wykorzystania w piątek rano o tej porze. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy piątek, jak powiedziałem. To 24 dzień kwietnia i to jest 114 dzień roku. Będzie trwało 14 godzin i 28 minut. Całkiem przyjemnie. Słońce w Warszawie już od rana operuje, od wschodu. W zeszło 21 minut po godzinie piątej. Zajdzie 11 minut przed 20. Zapowiada się sympatyczny dzień. Aleksander, Aleksy, Erwin, Felix, Fidelis, Grzegorz, Jerzy i Maria dzisiaj świętują. Gdyby ktoś obchodził imieniny, bo słyszałem ostatnio, że to już tak mało popularne, że właściwie tylko u nas w Nanta nie przypominamy o imieninach. No, czy jakby ktoś chciał, to czemu nie? Każda okazja do świętowania jest dobra. Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży. Gdyby państwo chcieli być solidarni z młodzieżą, to dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt laboratoryjnych. Te białe myszki, tak, które nas, dzięki nim jesteśmy zdrowi, bo na nich się testuje i Europejski Dzień Śniadania. A wiadomo, że śniadanie to najważniejszy posiłek, więc jeśli Państwo mają pomysł na dobre śniadanie, no to telefon do dzieła i gotowy 22 645 24 00 Radiowe śniadanie? Czemu nie? To musi być takie kilkudaniowe, porządne śniadanie. Pierwsze danie to sprawdzenie kalendarza.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 24 kwietnia w roku 1333 w katedrze krakowskiej odbyła się koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski. Przeszedł do historii jako władca, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. To, co rzeczywiście cechuje pierwsze lata polityczne Kazimierza Wielkiego, to jest po pierwsze pragmatyzm, po drugie nieprawdopodobna chytrość i odporność na stresy i trzecia rzecz niebagatelna dla każdego polityka – dużo szczęścia. Uważał profesor Wojciech Wałkowski. Thank you. 295 lat temu zmarł pisarz Daniel Defoe, autor przypadków Robinsona Cruzeau. powieści o rozbitku na bezludnej wyspie. Gdyby zbudził się rześki i pokrzepiony, był już jasny dzień. Pogoda była piękna, burza ucichła, a morze nie szalało już i nie huczało jak poprzednio. Najwięcej mnie zdumiało, że statek nie znajdował się już na piaskowej mieliźnie, gdzieśmy go opuścili, ale uniesiony przypływem przybliżył się ku skalę, o którą uderzyłem dnia poprzedniego. Przypomniał Teatr Polskiego Radia. 20 24 kwietnia w roku 1927 o godzinie 17 rozpoczęła nadawanie programu Rozgłośnia Polskiego Radia w Poznaniu. W dwa lata po Warszawie, dwa miesiące po Krakowie rozpoczęło nadawanie programu Radio Poznańskie. Program rozpoczął się kilkoma uderzeniami zegara, które miały stać się sygnałem rozgłośni. Potem rozległ się hejnał z wieży ratuszowej. To właśnie Radio Poznańskie przeprowadziło pierwszą w polskiej radiofonii transmisję mszy świętej, a także meczu piłkarskiego. Obecnie jest jedną z 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W roku 1935 urodził się dziennikarz i komentator sportowy Tomasz Hopfer. Studiowałem ekonomię, pracowałem wiele lat w tej dziedzinie. Wydawało mi się, że w życiu się nie przekwalifikuję, ale napotkałem na swojej drodze dwóch kolegów. Andrzeja Jucewicza i Ryszarda Dyje i oni postanowili ze mnie zrobić dziennikarza. W drugiej połowie lat 70. został twarzą telewizyjnego Studia 2 oraz twórcą niezwykle popularnej akcji Bieg Po Zdrowie. 44 lata temu na antenie radiowej Trójki zadebiutowała lista przebojów programu trzeciego. Księżyła wówczas piosenka I Find my way home, duetu John Evangelis, Natomiast drugie miejsce zajęła piosenka O, nie rób tyle hałasu zespołu manam, która w kolejnym notowaniu zajęła już pierwsze miejsce. Audycja, która regularnie ukazywała się do 15 maja 2020 roku, oficjalnie zakończyła się dwutysięcznym notowaniem na danym 2 maja 2024 roku. 30 lat temu w wyniku wybuchu bomby podłożonej przez nieznanych sprawców na stacji benzynowej przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie zginął podkomisarz Piotr Molak, funkcjonariusz Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji. Według jednej z wersji za podłożenie bomby odpowiadali członkowie grupy przestępczej, tak zwanego Pruszkowa. W roku 2010 w wypadku samochodowym zginął aktor i wybitny znawca poezji Wojciech Siemion. Był twórcą i kustoszem prywatnego skansenu w Petrykozach. Mnie zawsze chodziło o wskrzeszenie ducha dworu polskiego. Był to zawsze ośrodek kulturotwórczy. Mówił dla Polskiego Radia o swoim muzeum. 12 lat temu zmarł po Poeta Tadeusz Różewicz stworzył własny surowy styl pisania nazywany czwartym systemem wierszowania. Największą nagrodą jaka mnie może spotkać jest kiedy moje utwory są czytane uważnie, interpretowane na miarę. Wykształcenia i zdolności krytykowane. Czasem krytyka pomaga autorowi bardziej niż komplementy. Pozostawił po sobie ponad 50 tomów poezji, które przetłumaczono na niemal wszystkie języki świata. Dziś 11. rocznica śmierci historyka, dyplomaty i więźnia Auschwitz profesora Władysława Bartoszewskiego. Był orędownikiem dialogu polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego. Jestem dłużnikiem wielu bardzo przyzwoitych ludzi, którzy sami ode mnie niczego dobrego nie doznali, ale potrafili z wdzięcznością odnieść się do tego, że ja miałam kiedyś w życiu dobrą wolę. Oby każdy mój rodak, również ten ochrzczony i bierzmowany, miał tyle wrażliwości i wdzięczności w sobie, ile ja doznałam od wielu Żydów. Po przemianach ustrojowych dwóch ukrotnie pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, a także przewodniczył Radzie Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej. Kalendarium historyczne. To było nasze poranne kalendarium. Przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Przegląd prasy. A teraz zaglądamy do gazet. Pani coś tu chciało? Pani coś tu chciała? Dzień później dobry powiedzieć. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Ona później. będzie rozmawiać o tym, że, że Cenckiewicz odchodzi, bo o tym pisze dzisiaj Wyborcza na pierwszej stronie. Ale faktycznie, później będziemy na ten temat rozmawiać. Prezydent przyjął rezygnację szefa BBN. I to brzmi tak po prostu, że urzędnik przestaje pracować, składa rezygnację, jego zwierzchnik, w tym wypadku prezydent, mówi dziękuję i do widzenia. Tak to się odbywa. No jeżeli to dotyczy urzędnika Kowalskiego, urzędnika Nowaka, urzędnika nie wiem Malinowskiego, to pewnie tak. Ale jeżeli ten urzędnik jest szefem BBN, czyli Biura Bezpieczeństwa Narodowego i nie miał dostępu do informacji niejawnych, a jego szefem jest prezydent, to to się tak nie odbywa. Znaczy to się odbywa na pierwszych stronach gazet, tak jak dzisiaj widzimy w wyborczej. Słowo Cenckiewicz rezygnuje z funkcji szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego i opuszcza kancelarię prezydenta. Według źródeł wyborczej jednym z powodów jest sp Pór o aneks do raportu z likwidacji WSI o stosunek do, do, i o stosunek do Donalda Trumpa. Ostatnio y, wpisy y, Sławomira Cenckiewicza na portalu UX były co najmniej zastanawiające, tak bym to nazwał, w stosunku do tego, co wpisują zwykle przedstawiciele kancelarii prezydenta albo przed, szerzej przedstawiciele polskiej prawicy, gdzie uwielbienie dla Donalda Trumpa jest właściwie bezkrytyczne. Sławomir Cenckiewicz ostatnio skrytykował Donalda Trumpa, gdy ten ujawnił taki obrazek, Państwo nie pamiętają, gdzie on twierdził, że jest lekarzem, ale no, był stylizowany na Chrystusa po prostu. Dla niektórych katolików było to obraźliwe. I Cenckiewicz akurat tutaj tego nie krył i napisał. No, to się musiało w kancelarii Podobać. Z głębi jak ktoś poszpera i tak podrapie to sreberko trochę, to wyjdzie, że mm, podobno, tak mówią jaskółki, ale dopytamy o to Agnieszkę, bo ona wie więcej, z kuluarowych przecieków, że. Podobno był spisek trzech ministrów prezydenckich, żeby pozbyć się Sławomira No Brzmi trochę jak szpiegowski film, prawda? Ale może coś jest na rzeczy. Więcej pewnie będziemy wiedzieć za może kilka lat, a może wcześniej. Na razie te wszystkie pomysły, domysły o może tak bardziej znajdą państwo na łamach pewnie internetu częściej, a w prasie też na ten temat, na ten temat dzisiaj sporo jest. Aneks uważany za świętego Grala PiS oraz zwolenników lustracji powstał w roku 2000. 2007. I to jest zastanawiające, znaczy dla mnie to jest zastanawiające. Nie wiem jak, ja absolutnie nie wiem co w tym, co w tym aneksie jest, nigdy w życiu go nie widziałem. Więc zastanawiam mnie, że skoro kolejni prezydenci, którzy mają do niego, czy mogli mieć do niego wgląd i mieli do niego wgląd i nagle mówią, nie, nie, nie, niech on sobie zostanie w sejfie. Tak będzie bezpieczniej dla wszystkich. A teraz otoczenie prezydenta, bo nie wiemy do końca, czy prezydent też chce go ujawnić, no to znaczy, że Zbliżają się wybory. Tak. Tak, dobrze państwo odpowiedzi. I zbliżają się wybory. 6,03 to litr benzyny 95, 6,79 to maksymalna cena oleju napędowego dzisiaj na stacjach benzynowych. Na wyborczej, jeśli będą państwo dzisiaj gdzieś w jakiegoś kiosku albo punktu z gazetami, to proszę zerknąć na pierwszą stronę, chociaż tylko rzucić okiem, bo jest mm, WordPress Photo, zaprezentowano zdjęcie roku. To zdjęcie amerykańskiej fotografki Carol Gazi e, zwyciężyło w tegorocznej edycji konkursu WordPress Photo. Zostało zrobione 26 sierpnia u Ubiegłego roku w sądzie w Nowym Jorku, gdy po przesłuchaniu imigracyjnym agenci ICE wyprowadzali Ekwadorczyka Louisa. Zrozpaczone córki trzymają się ojca, jednak jedynego żywiciela rodziny. I takie to zdjęcie. Z wolnej przecież Ameryki, prawda? Kraju wolnych ludzi, e, znajdą Państwo na wyborczej, na pierwszej stronie. Mm. O, już nie ma czasu. A to, to, to tak tylko bardzo szybciutko na, rozwodziłem się za długo na ten temat. E, ograniczenie monopolu to jest pierwsza strona Rzeczypospolitej. Chodzi o zakładanie nowych spółek komunalnych. Nie może być sposobem na obchodzenie przetargów. Wynika z precedensowego wyroku, y, który może znacząco ograniczyć umowę z wolnej ręki. i chyba w Łodzi tego nie będą lubić. Y, Zonda Krypto y, wraca... Y, z logotypem tylko, na pierwszą stronę Polska Metropolia Warszawska W SuperEkspresie mamy Ela przyła Przyłapana na randce No proszę, no proszę, jakie ciemne okulary A w fakcie Polek na wojnie z Tuskiem, kto? No, mówiłem, że są domysły w prasie też Chodzi oczywiście o Cęckiewicza. No i jeszcze mamy yy, Gazetę Polską, która pisze, że Ofensywa profesora Czarnka, profesor Cęckiewicz Dołączył do jego zespołu A, czyli to w tym kierunku No, poczytamy jeszcze za godzinę gazety Mówiłem, że są domysły, mówiłem, że są domysły. To teraz, drodzy Państwo, 18 minut po godzinie 6 w Polsce, 18 minut po północy w Stanach Zjednoczonych, bo na linii jest Jan Pachlowski. Witaj, Janku, dzień dobry. Witam, dzień dobry z mojej perspektywy, dobry wieczór z Państwa. Dodam, że na wschodnim wybrzeżu, oczywiście. Tak, na wschodnim wybrzeżu jest chwila po północy. Rozejm w Libanie, bo o tym sobie porozmawiamy, został przedłużony o trzy tygodnie po spotkaniu przedstawicieli Izraela i Libanu w Białym Domu. E, ogłosił to Donald Trump, a pamiętamy, że ten rozejm w Libanie był kością niezgody, jeśli chodzi o w ogóle rozejm na Bliskim Wschodzie, bo e, Iran domagał się właśnie włączenia Libanu do tego rozejmu, Izrael kręcił nosem, teraz słyszymy, że ten rozejm jest i jest do tego przedłużony o trzy tygodnie. Godnie. Ale czy nic się nie zmieni? No, zadałeś mi pytanie, na które nie jestem w tej, stanie, w tej chwili e, w stanie odpowiedzieć. Natomiast Donald Trump, e, takie wrażenie było, obserwując go cały dzień, bo przecież był i aktywny w mediach społecznościowych, e, wypowiadał się indywidualnie do mediów, e, też dosyć długo mówił e, z gabinetu owalnego, ogólnie tryskał humory. Tak można powiedzieć, chociaż też tutaj oczywiście w takie, tutaj takie no, lekkie wymiany słów z dziennikarzami no, oczywiście również tego nie brakowało, ale po kolei, bo rzeczywiście tutaj prezydent wspomniał również, że spodziewa się w tym przypadku wizyty prezydenta Libanu oraz premiera Izraela w Białym Domu w ciągu najbliższych tygodni, a być może nawet w czasie obowiązywania tego zawieszenia broni, choć tutaj oczywiście nie znamy żadnych, szczegółów potencjalnych rozmów. Mam nadzieję, że przez trzy tygodnie między tymi dwoma krajami nie padnie ani jeden strzał, mówi w gabinecie owalnym Donald Trump i też Dodo. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi na ten temat amerykańskiego prezydenta. Hezbollah, that's where... Przeciwko Hezbollahowi wszyscy powinni być zjednoczeni. Tak powinno być też w przypadku Izraela i Libanu. Myślę, że jest duża szansa na osiągnięcie stałego pokoju. Nie będzie to proste, ale pozostaje usilnie nad tym pracować. Przez wiele lat nikt nad takimi rozmowami się nie skupiał. Liban to piękny kraj z bardzo mądrymi ludźmi mówił Donald Trump. Rzeczywiście w przypadku konfliktu tego na Bliskim Wschodzie najwięcej się w ostatnich godzinach tutaj w Stanach Zjednoczonych mówi o tym zawieszeniu broni, natomiast Donald Trump rzucał wieloma terminami, kilkakrotnie ogłaszał zwycięstwo. A teraz podkreśla, że nie chce być pospieszany w kwestii zakończenia wojny z Iranem. Oczywiście tutaj zapowiedział, że ceny benzyny bardzo szybko wrócą do tych wartości sprzed y, m, wojny, ale... Harmonogram pozostaje niejasny, gdyż amerykański prezydent nie wyznaczył już teraz tego sztywnego terminu, chociaż sztywny termin w przypadku Donalda Trumpa to też y, takie stwierdzenie na wyrost, bo te sztywne terminy w przypadku amerykańskiego prezydenta bardzo często są zmieniane, ale chodzi o sztywny termin, w którym Teheran musiałby przedstawić propozycję Pokojowo. Donald Trump wyraźnie zaznaczył, że nie użyje broni jądrowej przeciwko Iranowi. Tutaj mówiłem o, e, bo było takie pytanie od dziennikarzy. Um, dziennikarze mają prawo pytać, no ale Donald Trump w swoim style odpowiedział, dlaczego zadaje się tak głupie pytanie? Dlaczego miałbym użyć broni nuklearnej? Powiedział Donald Trump, argumentując, że Stany Zjednoczone już dziesiątkowały Iran bez konieczności przeprowadzenia uderzenia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 No i tak, z jednej strony wojna już się prawie skończyła, terminów sztywnych było kilka. Dalej tutaj nie wiemy, kiedy będą negocjacje pokojowe, do czego doprowadzą. Biały Dom twierdzi, że tak naprawdę ze stroną irańską nie ma co negocjować, bo tutaj jest konflikt reżimu z irańskim wojskiem. Tak więc to trudno naprawdę spodziewać się, co może być w najbliższych dniach. Oprócz chyba tego, że to Trump jeszcze kilkakrotnie za nie zmieni. No tak, to o tym wszystkim opowiadał u nas na antenie Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję, Janku. Dziękuję. A my teraz wracamy do polskiej polityki. Jak mówiłem, jak państwo dzisiaj mogą też z gazet wyczytać i słyszeli to już u nas wczoraj w programie. Sławomir Cęskiewicz nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rezygnacja trafiła wczoraj na biurko prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki ją przyjął. A powody tej rezygnacji zapewne zna Agnieszka Dzień dobry, raz jeszcze. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i Państwa. No powody znamy te oficjalne, bo oczywiście one zostały opisane na portalu X przez samego e, bohatera wczorajszych popołudniowych wydarzeń, czyli przez byłego już szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To po pierwsze taki obszerny wpis Sławomir Censkiewicz zamieścił. No taki mo mocno rozgoryczony wpis, bym powiedziała. E, te powody oficjalnie tłumaczył mediom, Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, mówiąc, że to nie ze strachu była ta rezygnacja, nie ad hoc, że to jest działanie bardzo przemyślane, związane z tym, że po prostu rząd Donalda Tuska uniemożliwia normalne funkcjonowanie szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, cały czas nie dając mu, odmawiając mu dostępu do informacji niejawnych. Tam pojawiało się na tej konferencji prasowej, ministra Rafała Leśkiewicza, takie stwierdzenie odwołujące się do wyroku sprzed kilku dni Naczelnego Sądu Administracyjnego według Pałacu Prezydenckiego. Ten wyrok, choć ja sobie zadałam trud i sprawdziłam ten wyrok, tam nie ma takiego twardego zapisu, ale według Pałacu Prezydenckiego ten wyrok tak naprawdę no, odblokował niejako Według prawników prezydenckich dostęp do tych informacji tajnych, zastrzeżonych, z czym się oczywiście nie zgadza strona rządowa i służby specjalne. No ale posłuchajmy właśnie jak mówił o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, czyli o tych powodach rezygnacji Sławomira Cęckiewicza. Pan profesor Sławomir Cęckiewicz wobec tych działań, działań bezprawnych, tych które nie szanują prawomocnych,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 Oczywiście Sławomir Cęckiewicz według zapewnień Pałacu Prezydenckiego ma zostać niejako, no troszkę na marginesie tych oczywiście działań związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, ale przy swoim przełożonym prezydencie Karol Nawrockim zostaje, będzie zajmował się szeroko pojętą obronnością. Tak. Czyli będzie w kancelarii, bo tutaj dzisiaj piszą, że odchodzi z kancelarii. Znaczy ma się zajmować zadaniami zlecanymi przez prezydenta. No to, to, to wiesz, Grzegorzu, to są takie Aha. zadania, które nie, nie są jeszcze nagłaśniane. E, oczywiście no, nie byłabym sobą, gdybym też nie pobiegła natychmiast wczoraj po południu po tej informacji i nie pytała o, zresztą kilku innych dziennikarzy również, o zdanie na temat tej rezygnacji strony rządowej. No bo jak wiemy, taką też publiczną dyskusję, czasami dosyć kąśliwą, z byłem już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego uprawiał i uprawia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, który rzeczywiście zawsze zbijał każde argumenty, które pojawiały się w tej przestrzeni publicznej, a które dotyczyły funkcjonowania właśnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Swomira No Jacek Dobrzyński, pytany przez nas dziennikarzy, czy czuje satysfakcję, odpowiedział tak. Dobrze się stało, jest to dobra decyzja pana Sławomira Cęckiewicza. jest to chyba jedyna dobra decyzja, którą mogę pochwalić, aczkolwiek bardzo mocno spóźniona. Nie oceniam to, tego pod kątem satysfakcji, podkreślam, ważne jest to, żeby na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego stała osoba kompetentna,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 Wspomniane przez Jacka Dobrzyńskiego, generał Kowalski, rzeczywiście jest uznawany też przez stronę rządową jako osoba bardzo opanowana, spokojna. To jest zresztą oficer, który ma za sobą wieloletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o kierowanie służbami specjalnymi i cywilnymi, i wojskowymi, więc tutaj raczej problemu nie powinno być. Zresztą z tych Chociaż informacji. Tutaj, tak? Dzisiaj, dzisiaj czytam, czytam w, w fakcie, że on jest człowiekiem Antoniego Macierewicza. Tak, piszą. No tak, no, ale mówi. no to mhm. y, y, wiesz, tak w każdego można przypisać do y, każdego mhm. innego polityka. Y, prawda jest taka, że z moich informacji z kolei wynika, że na wszystkich, chociażby komitetach bezpieczeństwa y, rządowego. Rzeczywiście generał Kowalski no, wychowu, z, wykazuje się dużym takim y, umiarkowaniem w komentowaniu. W ogóle nie wchodzi w żadne debaty i w dyskusje. Okay. Czyli generał polityczne, nie niech niech niech zobaczymy jak to będzie się układało. niech niech niech niech słowo Cęckiewicz, który zresztą, no, jawnie po prostu szedł na wojnę. Jeżeli chodzi o ten swój dostęp, a raczej brak dostępu do to, informacji zastrzeżonych. i tylko wojny. chciałam powiedzieć, bo ty w tym pierwszym wejściu, czytając gazetę, mówiłeś rzeczywiście o tych powodach tak naprawdę zakulisowych i rzeczywiście od wielu wielu tak naprawdę dni mówiło się w pałacu prezydenckim. To otoczenie e, pałacu spisek. prezydenckiego. I ja wiem, czy to, ja bym nie nazywała tego spiskiem, tylko ja bym nazywała to po prostu uświadomieniem przez część Współpracowników Karola Nawrockiego, właśnie prezydentowi, tego, że nie da się funkcjonować z takim szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacjach na przykład spotkań międzynarodowych, chociażby z Amerykanami, gdzie nie może wejść szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i nie może żadnych informacji uzyskać, tajnych, zastrzeżonych. Z drogi walki zejść nie zamierzam, mówi słowo Cenzkiewicz, tak, który tak. będzie teraz wspierał e, e, pana Czarnka, premiera INSP. No to masz już Być zapowiedź, może. jaka to będzie walka. Tak. A goście, też Państwu zapowiemy, 7 minut po 7 będzie Radosław Lubczyk z PSL, a 7 minut po 8 będzie Olga Semeniuk-Kładkowska z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiać będzie Agnieszka Droszkiewicz. Reklama. Cześć, tu Robert Burniejka. Dziś potrenujemy o niskie ceny. Media ekspert, bierzesz produkt? Dwa, trzy, cztery.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 Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Śledczy czekają na wyniki badań kierowcy zatrzymanego po tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej, w którym zginął Łukasz Litewka. Według wstępnych ustaleń służb 57-latek zasłab zasłabł za kierownicą i jego auto wjechało w rowerem posła Lewicy. Śledczy czekają też na wyniki badań kierowcy, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sosnowcu.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 Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska. Jego obowiązki przejął jego dotychczasowy zastępca generał Andrzej Kowalski. Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka rezygnacja Cenckiewicza jest między innymi wynikiem konfliktów w Kancelarii Prezydenta.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 Nie inne zdanie ma tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W jego ocenie Sławomir Cenckiewicz padł ofiarą hejtu i nagonek, a na walkę z nimi, tu cytat, cały aparat władzy skierował swoje siły. Trzęsienie ziemi na Krecie. Wyspę nawiedziły wstrząsy o magnitudzie 5,95. Jego epicentrum znajdowało się 11 kilometrów na południowy wschód od miejscowości Jeraptera. Nie ma jeszcze informacji o ewentualnych zniszczeniach. Coraz bliżej unijnej pożyczki na dozbrajanie. Komisja Europejska przesłała Polsce finalny tekst umowy na wykorzystanie pieniędzy z funduszu SAFE. To kolejny etap, który przybliża do jej podpisania. A gdy to się stanie, możliwe będzie przelanie 15-procentowej zaliczki. W przypadku Polski to 6,5 miliarda euro. Miłośnicy tego warzywa zacierają ręce. Ruszył sezon na szparagi. Zazwyczaj trwa około dwóch miesięcy. Tomasz Spiżewski z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreśla, że są one odporne na niskie temperatury, dlatego pogoda nie ma na nie wpływu. Jeśli chodzi o ceny, no to myślę, że one też będą się kształtować na podobnym poziomie jak przynajmniej w ubiegłym roku. W tej chwili też można kupić panczek szparagów w granicach 20-20 kilku złotych. Liderem w krajowych uprawach szparagów jest powiat wolsztyński w Wielkopolsce. To jedna trzecia upraw tych warzyw w kraju. No to teksty polityków o zbieraniu psz szparagów przez Polaków w Niemczech. 3, 2, 1, gotowi? Można zaczynać. Eee, no tak, szparagi oczywiście zawsze były polityczne. Pra sprawdzam mapy pogody, drodzy Państwo. Z godziny szóstej mamy informację, że w całej Polsce była e, temperatura dodatnia, gwiazdka, wyjątkiem są dwie miejscowości. Łódź, i to było najchłodniejsze miejsce w Polsce, pół godziny temu, minus 0,7 i Jelenia Góra, minus 0,4. A poza tym wszędzie cieplutko. Najcieplej w Nowym Sączu. Mm na prawie 9 stopni. W dzień zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane oraz duże, miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu, Czy majówka za... a no tak, no to majówka, wiadomo. Pada dzisiaj będzie głównie w okolicach Białego Stoku, tam 12-14 stopni, w centrum 15-16, najchłodniej na Helu, tam tylko 9. Wiatr słabiej umiarkowany, lokalnie polewisty. No, wczoraj mocno wiało, więc dzisiaj też proszę się przyzwyczaić. Do tego północno-zachodni i zachodni wysoko w górach będzie wiało z prędkością 60 km na godzinę. Krzysztof Kuzak w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, ale takie szparagi zapiekane tak. z serem i z boczkiem Ja mógłbym się pochwalić. Ja wczoraj byłem na kolacji u znajomych i były szparagi. Już, już ten sezon się wczoraj rozpoczął, no, ale wiesz. były pyszne. Ojej, były A pyszne. tu zaczyna się sport. Tak. No. no to dobrze. O tenisie. Ciekawe czy w diecie tenisistów no to szparagi. Myślę, tak. że, że no to pewnie są, bardzo chętnie, no. tak, bo to zdrowe warzywo i smaczne znaczy Bez bazu holenderskiego, bo to bomba kaloryczna, no ale okej. Okay. Ale oni potrzebują jednak no tak, dużo to, to Ile, ile taki mecz jedno trwa? 60-70 minut mniej więcej. No, no to tak. taki dosyć szybki, a, a okay. te dłuższe potrafią. No tak po 3 godziny, i, wiem. Tak. A nawet i pięć w Wielkim Szlemie. Ale do pierwszego, do drugiego w tym sezonie Wielkiego Szlema jeszcze zostało trochę czasu. Chociaż już grają właśnie na tej nawierzchni, na której będą rozgrywać mecze w Paryżu, czyli w turnieju Rolanda Garrosa. Teraz są w Madrycie. Tam trwa prestiżowy turniej rangi tysiąc i pań i panów. To oczywiście ziemne korty. Iga Świątek pokonała wczoraj Ukrainkę Darię Snigur 6-1-6-2 i awansowała do trzeciej rundy. O tym spotkaniu i co zmieniło się w grze naszej najlepszej tenisistki, odkąd jej trenerem został Hiszpan Francisco Rojć, mówi trener tenisa Michał Gawłowski. W tak krótkim czasie jest wrażenie, że jest bardzo dużo takich niuansów powprowadzanych moim zdaniem też inne e, nachodzenie na return. W ogóle poruszanie się jest takie mniej... Bardziej asertywna w tym, co robi na tym korcie I, i, i to dobrze, bo to też nie chodzi o to, żeby te nogi cały czas wykonywały nadmiar kroków, nadmiar ruchów. Zawsze, przy zawsze gdzieś tam zarzucaliśmy, że, że to wszystko jest takie twarde, takie ciągle elektryczne, że tak powiem, podczas grania, że nie widać takiego spokoju, nawet jakiego była numer jeden na świecie. Jest wrażenie, że ta gra jest coraz spokojniejsza.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 Małych rzeczy pozmienianych według mnie, które mają dać wejście z powrotem na numer jeden. No, oby tak było, ale jeszcze posłuchajmy byłego znakomitego zawodnika Tadeusza Nowickiego. To tenisista, który grał no, na przełomie lat 70. i 80. No, a w swoim CV tenisowym ma m.in. zwycięstwa nad takimi późniejszymi, bo oni wtedy byli młodymi zawodnikami, późniejszymi tuzami tenisa, jak Björn Borg czy Iwan Lendl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 A kolejną rywalką Ligi Świątek będzie Amerykanka Anne Lee. Odpadła Magdalinette po porażce z Amerykanką Iwą Jowicz. Dziś na korcie w Madrycie zobaczymy też w zmaganiach drugiej rundy Magdalenę Frank w meczu z Argentynką Solaną Sierrą i Huberta Hurkacza w starciu z Włochem Lorenzo Musetti. No i jeszcze koszykówka. Drużyna dzików Warszawa triumfowała w rozgrywkach Ligi Północnoeuropejskiej. W finale Weizenfelds w Niemczech wygrała z Manchester Basketball 109 do 97 w kraju. Miasto Szkła Krosno przegrało za stalem Zielona Góra w 28 kolejce Ekstraklasy. Tutaj liderem jest King Szczecin, no a w lidze NBA za oceanem New York Knicks znów bez Jeremiego Sochana i znów przegrali z Atlanta Hawks. Tym razem na wyjeździe 108 do 109, no i w rywalizacji do czterech zwycięstw w tej pierwszej rundzie playoff Jastrzębie. Prowadzą 2 do 1, a za godzinę zapraszam na wysłuchanie informacji o zapasach, bo trwają mistrzostwa europejskie no i nasze panie w tiranie świetnie walczą na zapaśniczych matach. Dziki Warszawa to ładne ale w Wilanowie trenują Nie, bo tam ostatnio wie. dziki były widziane Słucharek <laughs> tak. takich do usłyszenia. Krzysiek wróci za godzinę. Wyrośnie liczba zgłoszeń poszkodowanych w aferze zonda krypto. Uwaga drodzy Państwo, to są duże liczby. Prokuratura dziennie otrzymuje od 200 do 300 zawiadomień. Śledczy zapowiadają uruchomienie specjalnej strony internetowej z informacjami pomocnymi w składaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa właśnie w tej sprawie. Politycy zastanawiają się nad komisją śledczą, a rząd pracuje nad trzecim podejściem do ustawy o kryptowalutach, bo dwie poprzednie zawetował prezydent. Szczegóły zdradzi Sylwia Białek.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 pokrzywdzeni powinni udać się do najbliższej jednostki policji lub prokuratury. Jednym z poszkodowanych jest pan Michał w rozmowie z Polskim Radiem wskazywał, że to, iż firma Zonda Krypto jest sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, uwiarygadniało ją w oczach klientów. To wyglądało też w ten sposób, że politycy pokazywali się i na wydarzeniach, których partnerem czy sponsorem było Zonda Krypto, pokazywali się z koszulkami klubów, na których widniał ten logotyp. Dla odbiorcy, dla klienta było to dosyć jednoznaczne No i działało na, na plus tego podmiotu. No, jak widać,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 I czy później ten ukryty lobbying jest zgodny z prawem, czy się przekłada chociażby na to, jak decydują politycy w Sejmie, jak głosują, czy jest weto prezydenckie? Bo my mamy chronić naszych obywateli to jest cel prokuratury. Jeżeli będzie tak, że jakieś lobbystyczne firmy, które są piramidami być może, będą miały wpływ na naszych polityków, no to będzie dramat. To nie jest państwo prawa, tylko bezprawia. Poszkodowani są też sportowcy, dlatego w trybie pilnym minister sportu Jakub Rutnicki wezwał do Warszawy prezesów związków sportowych. Uważam, że polskie związki sportowe też muszą być ciągnąć co do tego konsekwencje i to, w jaki sposób działać na przyszłość. Ale też to Polskie Związki Sportowe doprowadziły do tego, kto jest prezesem pko -lu. Ja zawsze to podkreślam. Mam nadzieję, że w przyszłości już nigdy więcej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 dane z kilku stron przez różne służby. I to jest właśnie cel operacyjny polskiego rządu. Przygotował ustawę i przygotuje kolejne przepisy, które mają wprowadzić nadzór. Komisja Nadzoru Finansowego musi mieć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. W ubiegłym tygodniu Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i szef klubu partii Mariusz Błaszczak nie wzięli wówczas udziału w głosowaniu, mimo że byli obecni na sali. Sylwia Białek, Polskie Radio.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 Tak mówił Damian Szymański, redaktor naczelny Biznes Center. Rozmawiała z nim Ewa Wasążnik. A jak wejdą Państwo na naszą stronę polskieradio24.pl, to można tu przeczytać, że szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysław Kral, od tygodnia przebywa w Izraelu. Wcześniej obawiał się i unikał pobytu w Polsce. Mieszkał w Monako. Obecnie, jak ustalił, Onet znajduje się w Izraelu. Ma obywatelstwo tego kraju, czyli właściwie nie ma szans prowadzenia go do Polski. A teraz spekulacje z, dzięki jednemu kadrowi, to spekulacje polityczne. Czy będzie rekonstrukcja rządu? Wszystko przez jeden film w mediach społecznościowych, który to film umieścił premier. Na jednym z kadrów yy, przegląda dokument z odręcznym nagłówkiem i dopiskiem rekonstrukcja kwiecień 2026. No mamy kwiecień 2026. No i od razu stało się to powodem domysłów i spekulacji, którymi zajęła się dla nas Małgorzata Naukowicz. Przedstawiciele koalicji są zwolennikami teorii o mobilizacji przed głosowaniami nad wnioskami o odwołanie dwóch minister zdrowia i klimatu. Tak mówi senator koalicji obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wszyscy musimy szanować parlamentarną większość, ale też musimy wiedzieć co z tego wynika. Zaznacza. przede wszystkim wspólna odpowiedzialność za projekt koalicji demokratycznej 15 października. Jeżeli piszę to specjalnie na parę dni przed głosowaniem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 głosowania są sprawdzianem jakości funkcjonowania koalicji. To grożenie palcem, przypominanie, że zbliża się ten czas, że będą odwołania dwóch pani minister obie zasłużyły na to, żeby odejść z polskiego rządu dla dobra Polaków. Uważa europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska. A szef klubu Centrum Mirosław Suchoń zaznacza, że zmiany w rządzie to kompetencja premiera. Jak mówi, to on na bieżąco ocenia pracę swoich ministrów. Zdanie posła Słuchonia przekaz premiera to przypomnienie o przyszłotygodniowych głosowaniach wniosków o wotum nieufności. To jest pytanie do niektórych ministrów, czy nadal są członkiem koalicji, czy też są już w opozycji, dlatego że jeżeli widzimy, że w sprawie wotum nieufności tym pierwszym, najbardziej wyrywnym do dyskusji. Nie jest opozycja, nie jest ani PiS ani Konfederacja, tylko jeden z, jedna z formacji, które teoretycznie są w koalicji. No to coś tu nie gra. Znam premiera i on zawsze mówi, że żaden z ministrów nie zna dnia ani godziny, więc w tym nie jest absolutnie nic dziwnego. Natomiast, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, tego nie ma się co obawiać. Rząd powinien poprawiać efektywność swojego działania, jeżeli gdzieś jeśli jest jakiś problem, to trzeba po prostu o tym rozmawiać, dyskutować i dokonywać stosownych zmian. Przekonuje Dariusz Wieczorek z Lewicy. W myśl umowy koalicyjnej premier ma pełne prawo proponowania zmian w rządzie i ich dokonywania, mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. To może być jednak w związku z tym, co się dzieje teraz z wotum nieufności jednej i drugiej pani minister, być może jest to bardziej taka próba zwrócenia uwagi przez pana premiera pokazania tego, że, że no wszyscy mają się mieć na baczności, bo jeżeli coś będzie nie tak, to pan premier będzie wyciągał konsekwencje. Dyskusje i głosowania nad wnioskami o wyrażenie wotum nieufności minister zdrowia oraz minister klimatu zaplanowano na najbliższy czwartek. Dzień wcześniej wnioski będą opiniowane przez Sejmowe Komisje Ochrony Środowiska oraz Zdrowia tyle o rekonstrukcji takiej mm, skadru w filmu w mediach społecznościowych mówiła Małgorzata Naukowicz, a z drugiej strony, m, mówiłem już wcześniej, że wybory się zbliżają e, i premier zaprasza. Koalicjanci na razie nie spieszą się ze składaniem deklaracji, m, a premier zaprasza do wspólnej listy, e, bo mowa o wspólnej liście obozu rządowego na właśnie wybory parlamentarne roku 2027. Temat wraca no, trochę jak bumerang, prawda? No bo gdzieś tam na świecie się udała, wspólna lista to może u nas by też się udała. Przy okazji i u nas są ostatnio problemy z którymi Boryka się yy, i trochę koalicja, ale też opozycja, więc można to wykorzystać, no jest o czym rozmawiać. I opinię na ten temat zebrał Michał Fabisiak. Wspólna lista, jak mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, to gwarancja tego, że żaden głos się nie zmarnuje. Poza tym, jak wyjaśnia poseł K.O. Mariusz Witczak, metoda Donta promuje największego. Dlatego jedna lista pozwala realnie myśleć o zdobyciu samodzielnej większości. Jeśli będzie trwała dekompozycja PiSu i będzie się budowało po stronie prawicowej rozdrobnienie, to nam konsolidacja będzie służyła i warto o tym rozmawiać. Poobserwujmy jeszcze jakiś czas, bo mamy kilka miesięcy czasu, żeby obserwować polską scenę polityczną. No, jeżeli nie będzie nam towarzyszył realizm, tylko emocje, no to jest to wstęp do kłopotów. Lewica uważa, że jest za wcześnie na składanie jakichkolwiek deklaracji. Poseł tego ugrupowania, Dariusz Wieczorek, mówi, że decyzje będą podejmowane za rok o tej porze. Na pół roku przed wyborami czy kilka miesięcy przed wyborami zobaczymy jakie będą notowania. Jedno jest pewne, nikt nie myśli o tym, żeby jakikolwiek głos wyborcy, który głosował na koalicję 15 października został zmarnowany bez względu na to, czy jego partia jest pod progiem czy nad progiem. Podobnie uważa przewodniczący klubu Parlamentarnego Centrum Mirosław Suchoń. Ja myślę, że dzisiaj jest stanowczo za wcześnie, żeby rozważać scenariusze wyborcze na 2027 rok. Dzisiaj ciężko pracujemy, żeby dowozić po kolei te obietnice, które zostały położone na stole. PSL już kilka miesięcy temu zadeklarowało, że w wyborach wystartuje z własnej listy. Ewentualnie znajdą się na niej ruchy samorządowe i przedsiębiorcy. Polska 2050, jak mówi Łukasz Osmalak, też będzie próbować dostać się do przyszłego Sejmu o własnych siłach. Ja jestem generalnie przeciwnikiem jednej listy. Ja uważam, że powinniśmy dawać ludziom większy wybór, że właśnie to... Wspychanie wszystkich albo, albo powiedzmy tej około 50% populacji czy czy polityków tylko i wyłącznie w stronę bycia pisem albo antypisem, jest kierunkiem niewłaściwym. Ale zdaniem opozycji właśnie w tym kierunku chce zepchnąć kluby koalicji rządowej premier Donald Tusk, bo taki wariant w jej ocenie jest z jego punktu widzenia najbardziej efektywny. Zdaniem Marka Jakubiaka, który do Sejmu dostał się z list pisu, szef rządu może nawet dążyć do przedterminowych wyborów. Dlatego, że póki teraz jeszcze, kiedy nie ma tego napięcia przed przedwyborczego, no to myślę, że on w tej chwili miałby szansę, nie daj Boże, wygrać te wybory. Jeżeli dojdzie do wyborów w normalnym terminie, to już się prawica zdąży poukładać, czego jej bardzo życzę. Tymczasem przed koalicją rządową poważny sprawdzian. Głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu oraz zdrowia. Odwołać je chce opozycja, a część koalicjantów nie wyklucza poparcia. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. To tyle, jeśli chodzi o koalicję i opozycję i zbliżające się wybory. Ale żeby wygrać wybory, no to trzeba... E spełniać obietnicę. Właściwie najpierw coś obiecać, a potem spełniać te obietnice. I tutaj dochodzimy do tego, co wydarzy się jutro, bowiem organizacje LGBT domagają się jak najszybszego umożliwienia transkrypcji małżeństw jednopłciowych i zapowiadają na jutro protest przed kancelarią premiera. Minął miesiąc od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał dokonywanie tej transkrypcji warszawskiemu urzędowi stanu cywilnego. I ten urząd parze mężczyzn po ślubie w Berlinie miał ten ślub transkrybować do polskich przepisów, jest to wyrok sądu. Jak wiadomo, z wyrokami sądu się nie negocjuje, tylko się je wykonuje. No tylko jak wykonać, jak nie ma odpowiednich rozporządzeń? Po prostu nie ma tabelki, gdzie to trzeba wpisać, a za te rozporządzenia jest ktoś w rządzie, w ministerstwach odpowiedzialny. Eee, cały czas czekamy na wytyczne ze strony rządu, mówią z kolei samorządowcy, którzy są odpowiedzialni za urzędy stanu cywilnego. No i zapowiedzi są, nadal są bo nic innego nie powstało. Na razie tematem zajęła się Dagmara Kędzior. Obecnie w rządzie trwa spór w sprawie rozporządzenia i wytycznych, bo Lewica chce szybkiej realizacji wyroków NSA i TSUE, ale z drugiej strony bardziej konserwatywna część rządu twierdzi, że sprawy nie da się rozwiązać jednym rozporządzeniem. Dla organizacji związanych ze środowiskiem LGBT jest to niezrozumiała sytuacja. Na stole leży rozporządzenie ministra Gawkowskiego, które wprost realizuje wyrok NSA i wprost realizuje wyrok TSUE i dla nas jest niezrozumiała ta wewnętrzna dyskusja, przeciąganie liny, proponowanie rozwiązań, które nie wynikają z tego wyroku. Tak mówił mi Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii, która też wystosowała w tej sprawie apel do premiera. Podpisało się pod nim ponad 100 organizacji społecznych, które chcą przyspieszenia prac nad dokumentami. Z drugiej strony pojawiają się też głosy, że rząd może je opracować jedynie w kontekście tej jednej pary, której dotyczy wyrok NSA. Ale jeśli Rada Ministrów zdecyduje się na ten krok, to spotka się z dużym sprzeciwem organizacji LGBT. Bo jak mówił mi Przemysław Walas, obecnie nie jest to już sprawa tylko i wyłącznie jednego małżeństwa. Już teraz mamy trzy wyroki.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 A na początku maja są kolejne sprawy przed NSA. Organizacja szacuje, że takich małżeństw jest w Polsce blisko tysiąc. A w rządzie, jak już wspomniałam, trwa spór w tej sprawie. I tu Lewica Hamulcowym nazywa w tej kwestii szefa MSWi'a Marcina Kierwińskiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że jego klub będzie przekonywał ministra, by ta transkrypcja małżeństw jednopłciowych była uznawana bez konieczności odwoływania się do sądów administracyjnych. Wszystkie decyzje, wyroki sądów powinny być realizowane. Rozmawiamy z ministrami w tej chwili, a głównie z ministrem Kierwińskim no i kawałek po kawałku wydaje mi się, że kropla drąży skałę w tej sprawie, jeżeli chodzi o ministra Kierwińskiego. A zdaniem szefa MSWiA niezbędne jest uchwalenie odpowiedniej ustawy w tej sprawie.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 nie powstaną i nie będzie odpowiedniego rozporządzenia, to ich kolejnym krokiem będzie złożenie skargi do Komisji Europejskiej. To może się potem wiązać z nałożeniem kar na Polskę za niewykonanie wyroku TSUE. Ten był bardziej ogólny i nie odnosił się tylko i wyłącznie do jednej pary. Z kolei opozycja, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja, orzeczenie TSUE w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych uważa za niezgodne z polską konstytucją. Czyli jednym słowem, będzie się w tej sprawie jeszcze działo. Tematem zajęła się Dagmara Kędzior, a na zagarze za chwilę będzie siódma.